Dziękuję. jestem bardzo błogosławiona, że mogę tu być z wami. wreszcie. Alejandro już jest trzeci raz w Polsce, a drugi raz tutaj w Kamiennej Górze. I being here in Poland. Ja do, kocham, podoba mi się ogromnie pobyt tu w Polsce. And I said to my husband yesterday, I love Poland. Wczoraj nawet powiedziałam mojemu mężowi, ja kocham Polskę. He said specifically what do you love? A on zapytał mnie, a co konkretnie ci y, kochasz? And I said everything. Ja powiedziałam wszystko. I love the buildings, L kocham budynki. The villages, y wioski. The scenery, krajobrazy. And of course the people, i oczywiście ludzi. And some things that I've learned about Poland have been surprising. I niektóre rzeczy o których się dowiedziałam o Polsce to były trochę zadziwiające dla mnie. Like for example, I was expecting it to be spring here. Na przykład ja myślałam, że tutaj będzie wiosna. My też, mówi pastor. Um, but I was that it's so, um, zimno. Zimno. Ale jestem bardzo zdziwiona, że jest tak tak zimno. Very, very cold bardzo, bardzo zimno dla mnie. Ale jedna rzecz chwała Bogu, jedna rzecz, którą o, o której się dowiaduję, którą oglądam, to to, że Kościół w Polsce jest w ogniu. Amen. Amen. That must be how you keep yourself warm. I to chyba w ten sposób trzyma się ciepło. With the, the fire of the Holy Spirit. Bo to najlepsze jest, jak to jest ogień ducha, Świętego nas Amen. ogrzewa. Amen. I'm going to share with you really briefly before Alejandro comes up to speak, and if he brings the main course, I kind of bring the the appetizer. Is that okay? Wiecie, ja tutaj z wami się krótko podzielę i zanim Alejandro przyjdzie, to ja się krótko z wami podzielę. On przyniesie danie główne, a ja przyniosę tą przystawkę, taki do, smaczek. Is that okay? Czy to jest OK? Amen. Okay, So I'm going to share with you a revelation that God showed me not very long ago, only about a couple of months ago and it has changed my life. Wiecie, chciałam się podzielić takim objawieniem, jakie Bóg, jakie Bóg mi dał, które mi dał, otrzymałam nie tak znowu dawno, gdzieś około dwóch miesięcy temu i to objawienie mocno zmieniło moje życie. Ale wiecie, tak jak większość duchowych objawień, jest ono naprawdę bardzo, bardzo proste. And it's, it's so I wiecie, to jest objawienie, które nam się wydaje przez całe nasze chrześcijańskie życie, że my je doskonale wiemy, znamy, ale tak naprawdę my jego do, tak dokładnie nie znamy. Na przykład wiemy, na pewno doskonale, że to nie przez uczynki jesteśmy zbawieni, ale przez łaskę, prawda? Amen? Ale słuchajcie, ale nie zawsze nie zawsze, nie zawsze wiemy. Są rzeczy, które mają wpływ negatywny wpływ na naszą relację z Bogiem. Na przykład nasze relacje wewnątrzrodzinne, nasze relacje z naszymi rodzicami. Na przykład, jeżeli miałeś bardzo takich ostrych rodziców, takich, którzy cię trzymają krótko w twoim życiu, miałeś takich rodziców, i wiecie, jeśli miałeś na przykład takich rodziców, o których wiedziałeś albo myślałeś, że oni cię nie kochają, chyba że coś uczynisz, co zasłuży na ich miłość, że ciągle musiałeś zarabiać na ich miłość, uczynkami. I słuchajcie, jeżeli takich miałeś rodziców, to to może wpłynąć na, potem na twoją relację z Bogiem. Bo wiecie, z jednej strony my wiemy, że Bóg, Bogu się podoba nasza, y, po, nasze posłuszeństwo, bo tak jest napisane w Biblii że jeśli my kochamy Boga, to też będziemy y, wykonywać Jego y, przykazania, posłuszni być. Ale czasem nam się zaczyna wydawać, że jeśli ja wykonuję Jego y, przykazania, to on mnie kochał będzie trochę więcej. Ale jeśli ja nie pracuję dla niego, to on tak jakby kochał mnie troszeczkę mniej. Amen. Amen. I w ten sposób to nasza relacja z Bogiem jest. Bar, jest to, to jest taki negatywny wpływ na naszą relację z Bogiem. Ale wiesz, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że nawet jeśli byś nie wykonał już żadnego nowego, dobrego uczynku dla Boga, to On i tak by Cię kochał tak samo, jak Cię kocha teraz. And just I, finish, really quickly, I zanim skończę, chciałam tylko tak króciutko powiedzieć, pokażę Wam, gdzie Bóg y, objawił to mi w, w Jego Słowie. Jeśli you do 3? Jeśli macie wasze Biblie, to zerknijcie, otwórzcie na Ewangelii świętego Łukasza, rozdział trzeci. A więc tylko werset 22 przeczytamy z Ewangelii Jana, rozdział trzeci. Łukasza, przepraszam, Łukasza, rozdział trzeci, werset 22. I stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej, jak gołębica. I odezwał się głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. So this is of when Jesus is Oczywiście to jest moment, w którym Jezus właśnie został ochrzczony. The Spirit descends on him like a dove. E duch wstępuje na Niego jak gołębica. I Głos z nieba powiedział, Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Okay, here's the part. I tutaj jest ta, ta najbardziej w, wspaniała część. Był taki czas, kiedy Jezus poszedł e, na pustynię na 40 dni. I On pokonał e, diabła. I On y, zwyciężył pokuszenia i On opuścił y, tą pustynię w mocy Ducha Świętego. Czy ktoś może mi powiedzieć, czy to się stało zanim Jezus został ochrzczony, czy po tym, jak Jezus został ochrzczony? After. After Jesus went into the wilderness after? Poszedł na pustynię za potem czy przed chrztem? Po poszedł, tak? Po chrzcie. After the the the baptizing he went into the desert. That's right. Yeah, absolutely. To prawda. And the reason that is so important. And it i to jest bardzo ważne. I understand this before Jesus had done anything for God. że zanim co, zanim, Bóg, zanim Jezus zrobił cokolwiek dla Boga, ministry, zanim On zaczął swoją służbę, zanim On pokonał wszystkie te e, pokusy, God said, This is my son. Bóg już powiedział, to jest mój Syn umiłowany, In whom well w którym mam upodobanie. I przesłanie jakie Bóg dał na was mnie dzisiaj to że Bóg cię kocha. He loves you. On cię kocha. Nie dlatego nie za to co ty uczyniłeś co ty czynisz dla niego. But because of who you are. Ale dla, ze względu na to, kto, kim Ty jesteś. Because of who he made you to be. Ze względu na to, kim On Ciebie uczynił, żebyś był. Amen. Teraz przekażę mikrofon Alejandrowi i mam nadzieję, że teraz e, spodoba Wam się główne, danie główne. And then afterwards we'll have some dessert. A potem, będziemy mieli deser. The outpouring of the Holy Spirit. Amen. Wylanie Ducha Świętego. Amen. Amen. Thank you, honey. Give her a hand, please. dla <laughs> Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Why don't you raise your hands right now and begin to pray in the Spirit. Thank you, God, for miracles, for signs and wonders. Lord, we love you and we worship you. We adore you and we exalt you. You are an awesome God. Open the heavens and descend with your glory. Bring healing and revival. Lord, I do it again, do it again, do it again. Heal the sick tonight. Set the captives free tonight. Heal the oppressed tonight. In the, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we welcome you Holy Spirit, we are hungry for you, we love you Holy Spirit, and we desire your presence, have your way in our midst, In Jesus, name. In, Jesus name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Tonight you're going to learn four keys of how to overcome your drought. Number obviously is very important to know who you are. To jest oczywiście bardzo ważne, żebyś wiedział, kim jesteś. Like my it, Jesus said, are my tak jak moja żona już powiedziała, jest on pod do rzeki i tam Bóg Ojciec mu powiedział When, when you don't know who you are, you can have a, an identity crisis. Wiesz, ale jeśli ty nie wiesz kim jesteś, to możesz mieć kryzys to. You need to know who you are in Christ. Musisz wiedzieć, kim jesteś w Chrystusie. Because if you don't know who you are, then the enemy can tell you other things that are not accurate. Bo jeśli nie wiesz, kim jesteś to nieprzyjaciel, ci powie rzeczy, które nie są prawdziwe. The Bible gives you your identity. Biblia daje Ci twój, Twoją tożsamość. The word of God is the base of your Słowo Boże jest fundamentem Twojej tożsamości. Nie to, co Ci rodzice powiedzieli przez wiele lata. Nie to, co Ci mówi żona, czy mąż, czy rodzina, czy koledzy w pracy, czy ktokolwiek. It is the Word of God that gives you your identity. The Word of God is like a mirror. Every time you look at the Word of God, you see yourself in the mirror. How many of you, when you look at yourself in the mirror, you think you are beautiful? Jak wielu z was kiedyś spogląda w lustro, uważa, że jesteście piękni. The pastor thinks he is awesome. A pastor jest niesamowity. He's a good looking guy. Bo on dobrze wygląda. <laughs> Przystojniacha. <laughs> so he looked at himself in the mirror. A więc on patrzy na siebie w lustrze. And even though he doesn't have a four-pack, I know if he does or he doesn't. A jeśli, six pack, nawet jeśli nie ma wiecie tych. Yy, brzuszka w, w, w, w, wytrenowanego. A może ma, nie wiem. He believes he's a great looking guy. On dalej uważa, że wygląda wspaniale. Because his identity is not based on how he looks. Bo jego tożsamość nie jest bazowana, nie zależy od tego, jak on wygląda. But his identity is based on what he thinks of himself. Ale jego tożsamość bazowana jest na tym, co on sam o sobie myśli? His identity is based on what he thinks God says about him. Jego tożsamość polega na tym, co on myśli, że Bóg o nim mówi. Many people spend hours and days and years trying to fix how they look. Wielu ludzi spędza godziny, miesiące, lata żeby poprawić swój wygląd. And let me tell you something, doesn't matter what you do to your body, the way God made you, you should be happy and thank the Lord for that. I słuchajcie, niezależnie od tego, co czynisz ze swoim ciałem, to mówię Wam, powinieneś być zadowolony z tego, jak Cię Pan uczynił. Amen. Because your identity should not be based on how you look. Bo twoja tożsamość nie powinna polegać na tym, jak ty wyglądasz. But your Ale twoja tożsamość musi polegać na tym, kim ty jesteś przed Bogiem. Now the Bible says that many things about you. Biblia mówi wiele rzeczy o tobie. That you are a chosen one. Że jesteś wybranym. That you are redeemed. Że jesteś odkupiony. Że jesteś That, that you are his child. That you are part of a priesthood, a generation of royalty. How many of you believe you are part of the generation of royalty? Jak wielu z was jest, wierzy w to, że jest częścią królewskiej rodziny? Why? Because Jesus paid the price for my salvation. Dlaczego? Dlatego, że Jezus zapłacił cenę za moje zbawienie. So I what the word of God says I am. A więc ja wierzę to, co Słowo Boże mówi o mnie, kim jestem. I wiecie, zanim Jezus poszedł na tą górę i zanim został kuszony, to on wiedział, kim jego ojciec jest i kim on jest przed ojcem. I jego ojciec powiedział mu i przypomniał mu ty jesteś mój syn umiłowany. But let's be Ale bądźmy szczerzy. Ilu z nas ma kryzys tożsamości kiedy przechodzimy przez jakiś trudny czas. Honest, Bądźmy szczerze. Jak wielu z nas myśli o sobie już gorzej, a nawet źle, jeśli idziemy przez jakieś problemy w swoim życiu. And we're almost tempted to think that we are not, that we don't, do, we don't have the power to overcome i nawet my już jesteśmy kuszeni żeby myśleć że nie mamy już siły i mocy żeby zwyciężyć. Że nie jesteśmy wystarczająco silni. Że Bóg nas porzucił. Ale pozwólcie, że Wam coś powiem. Ty nie jesteś pierwszy. Apostol Paul did it. Apostol Peter did it. Apostoł Piotr tak samo przechodził. Men of God the Bible felt, uh, Wielcy mężowie Boży poprzez całą Biblię czuli się niewystarczająco dobrzy. I pomimo, że nie czuli się adekwatni, czyli czuli się nieadekwatni, to Bóg ich Mimo wszystko używał w potężny sposób. Jak wielu z Was, kto z Was wierzy, że Bóg może Cię użyć dla swojej chwały? I jedna rzecz, o której chciałem mówić. Jeden człowiek to jest and Elijah And Elizeusza had a very, very, very hard and, and difficult challenge. On miał bardzo bardzo takie, taki wielki problem do pokonania. Elijah is, is the same one that we read in the Bible that was um basically run away, uh, uh run out of his town and went into a cave because Jezebel was looking for him. Elizeus to był ten człowiek, który uciekł ze swojego miasta i ukrył się w y, pieczarze, dlatego że przestraszył się. Y, y, y, But ironically Eliasz, przepraszam nie, Elizeusz Eliasz. But ironically, Elijah is the same man that prayed for, for fire to come down from heaven, and fire came down from heaven. Ale pamiętajcie, że to jest ten Elias jest tym samym Eliaszem, który modlił się, żeby ogień spadł z nieba i ogień spadł z nieba. So here we have a man. A więc mamy tutaj that brought fire down from heaven, nieba, who raised people from the dead, zmarłych, who did great miracles, cuda, who worked in the power of God, but on the other hand, here we have a man, ale z drugiej strony mamy człowieka, that when he was threatened, że kiedy mu zagroziła, zagrożono, Jezebel, kiedy Izabel mu groziła, on zapomniał naraz wszystko, kim był i, i, i, i, i kim był. I następną rzecz, jak on pomyślał, to gdzie jest najbliższa pieczara, bo ja tam idę się schronić. Hello? hello That was Elijah. To był Eliasz. But let me let me tell you something. Ale pozwólcie, że ci coś powiem. Elijah was a man of God. Eliasz był mężem Bożym. And he went through a very difficult drought in his life. The whole nation went through a drought. Cały, cały naród przeszedł przez pustynię. On też przeszedł w swoim życiu przez pustynię. Nie wiem, czy Polska kiedykolwiek doświadczyła pustyni. Czy? Have you guys ever experienced a drought? Czy kiedykolwiek doświadczyliście suszy drought, are in podejrzewam że w momencie w dniu kiedy Polska doświadczy suszy to już będziemy mieli bardzo potężne problemy To już wtedy będziemy w czasach ostatecznych because there is so much rain here bo jak jest tutaj bardzo dużo deszczu. It so I jest tak, moc, tak zimno tutaj. I the, the of jest tak pięknie tutaj. Taka soczysta zieleń. Tak nam się tu podoba, jak jeździmy tutaj po, po, po, po między, między tymi miasteczkami Ale wczoraj mieliśmy bardzo śmieszne doświadczenie O 2:00 w nocy O 2:00 nad ranem We, uh, we heard the siren Słyszeliśmy syrenę The siren went off Sirena zawyła And when I Ja kiedy pierwszy raz ją usłyszałem My ears perked up Moje uszy Uszy skoczyły, When I heard it the się. second time, raz, I started to worry. Sta się When I heard it the third time, Ale kiedy już raz, I got her up immediately. Ja moją żonę And I said, can you hear that siren? I mówię nie, czy ty, that siren? Czy ty tą can you hear that siren? <sniffs> czy ty słyszysz tą that siren sounds like the one we hear in the movies during the Second World War. To jest sirena, która brzmi bardzo podobnie jak te syreny w tych, y, y, w tych y, filmach o II wojnie światowej. Albo ta, ta sirena też brzmi podobnie jak w naszym miasteczku tam w Teksasie, kiedy zbliża się tornado i w wyją syreny. So when we have that siren in our town, that means there is a tornado. Więc w naszym miejscu, jak słyszymy ten, to brzmienie tej, tej syreny, to oznacza, że to jest tornado się zbliża. Więc patrzymy jeden no, na drugie i mówimy, nie, no w Polsce nie ma tornado. nie ma To jest niemożliwe, żeby były tornado w Polsce. In the morning. I poza tym jest... <laughs> nad ranem. we were so concerned that we actually called Billy <laughs> and we got him up this poor Billy we got him <laughs> up at 2am <laughs> <laughs> and so he told me I'm going to call the police <laughs> <laughs> and then we realized it was the fire department no i przypomnieliśmy sobie, że rzeczywiście jest przecież straż pożarna, jest policja. I don't know how that happened, but it was weird and it just sounded really loud and it, we heard it like it just sounded really really bad. No, nie wiem, co to było, ale w każdym razie było to bardzo groźnie brzmiało i bardzo głośno. Całem, cała polańcza to musiał. My, słyszeć. my friends on Facebook tell me that it was the trumpet of the Lord that reminded me that I needed to get up and pray. Aha, i to moi, moi przyjaciele z internetu mi mówią, że to była trąba Pana, bu, która mnie budziła i przypominała, że powinienem się obudzić i modlić się. Bo to była taka głośna ta trąba, że od razu się obudziłem. I no anyway, nie, let, nie wiem, co to let, było. Let, Ale czytajmy Biblię, And and, and it talks about this uh experience that Elijah had. I tu jest mowa o tym doświadczeniu jakie miał Elias. And we're going to read in the verse of uh, in the in the chapter uh, in the book of 1 Kings chapter 18. Uh, we're going to read from verse 41 to verse 45. Pierwszy księga, księga, księga kru, kru, Królewska Pierwsza Księga Królewska, rozdział 18, werset e, verse 5, right? 41 to verse 45. Aha, e, werset 41 do 45. E, pierwsza Księga Królewska, rozdział e, 18, yeah? E, e, e. First Kings, chapter 18, ja, verse okay. 41 to verse 45. 41 do 45. 18, 41 do 45. Dobra, to czytam. Potem Eliasz, potem rzekł Eliasz do Ahaba. Podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Ahab wstał, aby jeść i pić. Eliasz zaś wstąpił na szczyt karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. Do swego sługi zaś rzekł. Nurze, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten wstąpiwszy i spojrzawszy rzekł. Nie ma nic. I rzekł do niego. Powtórz to siedem razy. Za siódmym razem rzekł. Oto maleńka chmurka jak dłoń ludzka wznosi się z morza. Wtedy rzekł. Idź i powiedz Ahabowi. Zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadał wiatr i spadł ulewny deszcz. Ahab więc wsiadł na Rydwan i pojechał do Jezrelu. Amen. So here we have Elijah A więc tu mamy Eliasza, przechodzi przez naj, jedną z najgorszych suszy, jaka dotknęła jego naród, But that God could turn it ale wierzy, że Bóg może to obrócić. And the first thing he does I pierwszą rzeczą, którą czyni, mountain, on idzie na górę, And, and, and, and, and, and he I zaczyna się modlić. The, the first key that I'm give you tonight, I ten pierwszy klucz, który dzisiaj wam dam. are going through a drought, Kiedy idziesz przez suszę. Do you have an idea what a drought looks like? Czy wyobrażasz sobie, z, z, wiesz, co to znaczy? Susza, jak to wygląda? Raining, to za, nie przestaje padać. For three years, na przykład przez trzy lata, longer, albo dłużej. And, and looks green, looks alive. Nic nie wygląda zielono, nic nie wygląda, że żyje. Looks dry and dead. Wszystko wygląda sucho i martwe. In fact, um, a, a, a, About a year ago I went to California and, and California was going through its worst drought in many many years. And I can tell you that everything looked very rough and very rugged and very dry and very dead. I, w, I mówię Wam, że wszystko wyglądało szaro, buro i martwo. Because that's what happens when you have a drought. Bo tak właśnie to wygląda, kiedy jest susza. To dotyka farmerów, to dotyka farmy, to dotyka całą ekonomię, wszystko to, to dotyka całą, całą, całą społeczność. Ale kiedy myślisz o duchowym y, y, posuch, pos, suszy, na przykład lek mówi, Masz raka. Albo lekarz ci mówi, no ty masz tą taką rzadką, spotykaną chorobę, na którą nie ma lekarstwa i nikt ci nie może pomóc. I na przykład, Albo na przykład twój, twoje małżeństwo przechodzi przez jakiś kryzys your children left. Your children are grown up, and they have left the house, and and and you don't know what's going to happen with their future, and you're going through a drought. Albo na przykład twoi, twoje dzieci już dorosły, opuściły dom, ale nie wiesz, czy sobie dadzą radę, martwisz się, przechodzisz przez suszę. Or the economy gets so tough in your life, in your personal finances, that you don't have money to pay the bills and everything is accumulating and all of the negative bills and, and the negative accounts are very evident in your life. Albo na przykład twoja osobista sytuacja finansowa się tak y, pogarsza, że nie, y, rachunki jeden na drugim się gromadzą, a ty nie wiesz, jak je możesz spłacić. How many of you have gone a jak wielu z was przechodziło już przez jakąś suszę? Jak wielu z was przechodziło przez jakąś suszę? Podnieś rękę i bądź szczery. And there are many types of drought. Bo są wiele sytuacji, gdzie Emotional jest, drought, gdzie jest uh, susza, emocjonalna, susza, małżeństwo, ekonomia, Spiritual duchowa susza, wiele rodzajów susz. because of the lack of rain. Susza jest dlatego, że nie ma wzrostu. Nie ma błogosławieństwa. The lack of favor, the lack of something. Nie ma przychylności. Nie ma czegokolwiek. Brakuje. Jak wielu z was przechodzi teraz przez suszę? I modlisz się i prosisz Boga i pytasz, kiedy już wreszcie się skończy ta susza? Ja już chcę, żeby ta sytuacja się rozwiązała. Ja mam dobrą nowinę. Jest dobrym Bogiem. And I hear the sound of rain. Cudów, i ja już and, the, and your drought is coming to an end. I twoja susza końca. Your financial drought is coming to an end. Twoja susza końca. Your, your drought in your health and your body and your family is coming to an end susza w twoim ciele, w twoim zdrowiu, w twojej rodzinie, dobiega końca. In Imię Jezusa. kiedy ufasz Bogu, wierzysz Bogu, że twoja susza kończy się, the first thing you need to, do, to pierwsza rzecz, jaką musisz uczynić, to raduj się z twojego przełomu. Powiedz someone next to you, celebrate your miracle. Sąsiadowi, raduj się z twojego cudu. Well, come on, tell somebody next to you with a big smile, kto siedzi cross your mouth and tell them celebrate your miracle. Ciesz się z twojego cudu. But you're like, well, it hasn't happened yet. A ty powiesz: No tak, ale ten cud jeszcze się nie wydarzy. I haven't seen the miracle yet. Ja jeszcze nie widziałem tego cudu. Celebrate your miracle before the miracle happens. Ale raduj się z twojego cudu, zanim się ten twój cud wydarzy. Because God is about to bless you. Bo Bóg już teraz zacznie cię błogosławić. God cię is bo about to open the doors. Bóg za chwilę otworzy God drzwi. God is about to respond. Bóg odpowie. Celebrate your miracle. Raduj się z twojego cudu. You know when we were able to buy our first home.: Wiecie, kiedy my byliśmy e, w stanie u, e, kupić nasz pierwszy dom. V: We rented for many years back in Australia.: Ohrze e, wiele lat jeszcze w Australii jak mieszkaliśmy, e, wynajmowaliśmy. G: Because the house prices in Australia are so ridiculously out of reach. Bo ceny domów, kupna domów w Australii są po prostu śmiesznie wysokie, nie do ogarnięcia. Bo ekonomia jest tam inna. And only those that have like two jobs and that work full time and have really good earning paid jobs can actually afford to buy a house. In Now the with my is I w Australii tylko małżeństwa, które obydwoje pracują i mają bardzo dobrze płatną pracę, tylko ci są w stanie kupić dom. Ale sytuacja w mojej rodzinie jest inna. Ja na pełny etat pracuję dla Pana. And my wife is working full time as a mother. I moja żona pracuje na pełny etat jako matka. I nie tylko jako matka, ale jeszcze pomaga mi w mojej służbie. So it was for us to buy home in a więc to było niemożliwe, żebyśmy mogli kupić dom czy mieszkanie w Australii. We tried twice and we got denied Dwa razy staraliśmy się i odmówiono nam kredytu. America, I kiedy przyjechaliśmy do Ameryki said, America, i powiedzieliśmy, Panie, jeśli mamy przy, yy, przenieść się do Ameryki, to przenosimy się, ale musimy mieć dom w Ameryce. We are not Już nie wynajmujemy domu. Musimy być właścicielami swojego własnego domu. December 2015. I. We, we went to see houses on December 2015. December 2015 roku. And we, we in one day. Szukaliśmy domów i w jednym dniu oglądaliśmy siedem domów. And the house I siódmy dom we really liked. naprawdę spodobał nam we się. Zakochaliśmy się w tym domu. And we said, we are for this house. Powiedzieliśmy, będziemy się starać kupić ten dom. So we were Byliśmy zdecydowani. We knew that a was wiedzieliśmy, że przełom przychodzi. I wiedzieliśmy, że Bóg nas pobłogosławi domem. So we told realtor, a więc powiedzieliśmy temu handlarzowi nieruchomości. We are applying for this house. Powiedzieliśmy, my będziemy starali się, sta we się o ten dom. We it out, we gave it to him. My wy wypełniliśmy formularz, oddaliśmy go Jemu. I on y zadzwonił do y handlarza nieruchomości, który reprezentował właściciela tego domu do sprzedania. And you know what happens next? I wiecie co się stało następnym? The do no, oczywiście targowanie się the Kompe, uh, uh, targowanie But się, beating, ale myśmy nie musieli się za bardzo starać, the owner was bo właściciel tego domu był bardzo taki uh, uh, uh, ukladnięty. I zgadnijcie, we heard back from the owner, zanim jeszcze uh, właściciel dał nam odpowiedź, I said. Rebecca i ja powiedzieliśmy Let's go out. Idźmy na na zewnątrz and let's celebrate our miracle. Już nasz cud. And we didn't have a house. mieli domu. We didn't have a yes or a no. We didn't we didn't know if we were going to get that house. tak naprawdę nie czy będziemy mieli ten dom. But we left on that evening. It was December 31st, New Year's Eve. Ale myśmy wyszli 31 grudnia 2015 roku w sylwestra, bo to i tak musieliśmy e, e, e, bawić się, czci, uczcić koniec roku. So we left. We went out. Więc myśmy wyszli na miasto. We went to a restaurant nearby. Poszliśmy do restauracji niedaleko. I zanim jeszcze zdążyliśmy skończyć ten posiłek. Telefon dzwoni It was our realtor, i ten ten handlarz nieruchomościami saying congratulations your offer has been accepted. On mówi gratulacje państwa oferta została zaakceptowana. And we had I mieliśmy wtedy deser. Desert. Desert. Really? Dessert. Well, we ja, didn't dessert. go into the desert, but we had desert. <laughs> dessert. To był nasz deser. That word sounds like desert in English, has, like no. going yeah. through the desert. You <laughs> know, that's funny. Yeah, dessert, yeah. yeah. So, so, you know, and you know what happened? The process was long. Painful. A lot of prayer. A lot of fasting. Documents. We, we had to submit documents. Musieliśmy przesłać dokumenty. And more documents. I jeszcze więcej dokumentów. Guess how long the process lasted? Zgadnijcie jak długo ten cały proces trwał. The process was about three months long. Ta cała procedura trwała około 3 miesiące. But the miracle is, we moved into our home. Żeśmyśmy wprowadзили się do naszego domu. Big four weeks on the home. Jeszcze zanim zdążyliśmy y, za, y, podpisać y, kontrakt is normalnie to jest niemożliwe. Normalnie, you have to close on the house normalnie to musisz najpierw podpisać umowę, i dopiero wtedy możesz się wprowadzić well, do guess domu. What? Ale zgadnijcie. They gave us the keys Ale oni dali nam klucze, before the bank wire any money to the owner. zanim jeszcze bank przetransferował jakąkolwiek pieniądze właścicielowi. Because God is a God of miracles. Bo Bóg jest Bogiem cudów and God is a God of the i Bóg jest Bogiem niebógźliwego. God knows what you want and what you need and He will come through. I Bóg wie, czego potrzebujesz, czego chcesz, i On przyjdzie z odpowiedzią. So number one, celebrate your miracle. A więc, po pierwsze, Elijah, uczci Twój cud, zanim się wydarzy. Eliasz powiedział swojemu słudze, wstawaj, wstawaj, przygotuj się, bo deszcz nadchodzi. Idź, i na, wyżej i powiedz mi kiedy deszna będzie. Number one, celebrate your miracle. A więc po pierwsze uczci ci swój um, cud zanim się wydarzy. Number two, po drugie, get on your knees. Uklęknij. And start praying. I modli się. Prayer open the heavens. Modlitwa otwiera prayer niebiosa. brings miracles. Modlitwa przynosi opens Modlitwa otwiera drzwi. Prayer opens doors. Prayer opens doors. Prayer opens doors. Prayer will open the heavens for you and your Prayer how many Prayer you believe Prayer the power of Prayer jak wielu z Was wierzy w moc modlitwy? Jak wielu z Was wierzy i wie, jak że Bóg lubi słyszeć modlitwy? Sings, jak, jak wielu z Was wie, że Bogu się podoba, jak święci modlą się do Niego? Three, I po, po trzecie, perseverance. You need to persevere. Musisz być wytrwały. Nie możesz się poddawać łatwo. You know, I, can I ja nie wyobrażam sobie, że Eli, Eli, Eli, Eliasz idzie do swojego sługi i mówi, no idź, zobacz jeszcze raz, czy idzie. No, za pierwszym razem sługa po, pobiegł radośnie. We're gonna see rain. O, będziemy widzieć deszcz. Hallelujah! Hallelujah. This is exciting. O, to jest ekscytujące. The prophet said we're gonna see rain. O, zobaczymy zaraz deszcz. This is gonna be awesome. To będzie wspaniałe. And then he went out. I, I potem poszedł wyżej. He looked. Popatrzył. No rain. O, żadnego deszczu. He came back. Przyszedł z powrotem. And the was on his knees. Prorok dalej był na swoich kolanach. Said, I przyszedł i powiedział prorokowi, Proroku, no rain. nie ma dalej deszczu. No rain yet. Nie ma jeszcze deszczu. Go the time. Idź po raz drugi, Idź po raz trzeci, I wyobrażam sobie, że około trzeciego razu, he wasn't so excited. to już nie było takie ekscytujące dla drugi. Like, <laughs> To już było takie... O. Ja. Uh, no, no rain yet. Go up the fourth time. And I imagine around the sixth time. He was like dragging himself. On już się po prostu he was tamte. so tired. On już był taki zmęczony. And he comes to the prophet. And he says no rain. I mówi, Nie ma deszczu. What are we going to do? You know, he could have made up his mind in that He could have said, it, I'm not this. Ale mógł, mógł na przykład podjąć decyzję i powiedzieć nie, daj daję sobie spokój, nie, nie wierzę w to. Wszystko. Said, mógł powiedzieć poddaję się. I'm giving up. Mógł powiedzieć poddaję się. I don't believe in this prophecy. Nie wierzę już w to proroctwo nonsense. To jest nonsense. I, I don't believe this. Nie wierzę temu. Ale on tego nie zrobił. He chose to believe. On zdecydował the się uwierzyć. Rain, Pomimo tego, że nie widział żadnego deszczu, postanowił uwierzyć. I co to znaczy? Perseverance. Wytrwałość. Jeśli jesteś wierny Bogu w małym, to Bóg Cię pobłogosławi w dużym. God wants you to persevere. Bóg chce, żebyś był wytrwały. Niezależnie od tego, jak trudna jest sytuacja, niezależnie jak ciężki jest twój problem, Bóg zawsze ma ostatnie słowo. Twój lekarz nie ma ostatniego słowa. Społeczeństwo nie ma ostatniego słowa. Twoi przyjaciele nie mają ostatniego słowa. Nawet Kościół nie ma ostatniego God słowa. Bóg ma ostatnie słowo. And when you I kiedy jesteś wytrwały, to ujrzysz cud you know he could have said i'm talking about the, the, the servant he could have said forget it i'm giving up i'm not doing this anymore I'm mówię i am leaving this ministry ja po, po hello hello but he didn't do that he chose to believe ale on postanowił dalej wierzyć. and on the sixth time i za szóstym razem. Prawdopodobnie był już całkowicie wyczerpany, już ledwo zipiał, był no, już, już porażką, ale... On the sixth time, ale za szóstym razem the looks at him prorok patrzy na niego and says, i mówi, go up one more time. Ich jeszcze raz. In that moment, w tym momencie. He could have made up his mind and he could have said forget and I'm not doing it. Mógł w tym momencie powiedzieć nie, zapomnij o tym i daje się, nie idę. I want you to put yourself in the shoes of the servant. Chcę, żebyś teraz się postawił w butach w sytuacji tego sługi. What would you have done? co byś Ty uczynił? Jak Ty byś odpowiedział? Jak Ty byś zareagował? Bo wiecie, jak my czytamy te, Biblie, te, te, te historie w Biblii, to mówimy, o, jaka to wielka wiara, o, ho, ho, ale to niesamowite rzeczy się tam działy. But what if that Bible character was you? Ale co by było, gdyby tą postacią biblijną byłbyś Ty? Co Ty byś zrobił? Jak Ty byś odpowiedział? Jak Ty byś zareagował na tę sytuację? What if Jesus is calling you to step out of the boat? Co jeśli, a może Jezus cię wzywa, żebyś wyszedł z łodzi? Bo Piotr to był bardzo upartym człowiekiem i był do, odważnym, bo żeby wyjść z łodzi na wodę, kiedy jeszcze dodatkowo był, była wtedy Imagine if there was a storm. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, że jest burza. Imagine if if if if the weather is rough. Wyobraźcie sobie, że jest pogoda bardzo zła. And you see Jesus. I widzisz tam Jezusa. But you're not quite sure if that's Jesus. Ale nie jesteś pewien, że to czy to Jezus And czy nie. And then you call Jesus. I wołasz do niego. And Jesus says, come. I Jezus mówi do ciebie, chodź. Come, chodź. I like that word. What did you say? Chodź. Chodź. Chodź a lubito słowo hodge hodge hodge okay that reminds me of a chocolate hodge <laughs> hodge or something i don't know but a hodge come come come hodge hodge hodge mów Jezus I, i'm actually going to use that word to call my dad and my puppy będę używał tego słowa żeby wołać mojego pieska hodge hodge come come come ścieć przyjść przyjść and so he comes a więc on idzie, przychodzi. Boat, ale zanim on wychodzi na tą, z, z, wychodzi z tej łodzi. This is Peter. We're not talking about John. We're talking about Peter. My nie mówimy tutaj o Janie, mówimy tu o Piotrze. This is Peter. To jest Piotr. The tough Peter. Twardziel. The rough Peter. Twardy. The the, the the the Peter that you know he was hard, a, a hard guy, hard, He wasn't easy going. Dying. So he steps out of the boat. On wychodzi z łodzi walking on water i on zaczyna iść po wodzie. Imagine what he was doing that moment when he's walking on water. He's like wow, this is cool, this is awesome! Wyobraźcie sobie, że jak on wychodzi i idzie po wodzie, to musi myśleć, że o to jest w Whoa. but he's looking at Jesus he's not believing it. he's just walking on water so he's looking at Jesus he's standing there he's listening to Jesus there is a moment there is a moment where he stops looking at Jesus and he starts looking at his surroundings And what happened in that moment? His heart was filled with fear and unbelief. And in that moment, in that moment he starts drowning. He starts going down The supernatural stops and the, and the natural kicks in and so się. in that moment he starts drowning and Jesus picks him up go podnosi, wyciąga, And looks at him na niego. And in, that, in this moment you're expecting Jesus to say wow man Peter you were brave i może oczekujesz, że Jezus powie temu Piotrowi, Piotr, Piotrze, jesteś odważny. But he didn't say you were brave. Ale Jezus nie powiedział mu, jesteś odważny czy so byłeś odważny. He said, hey, Ale On powiedział mu, człowieku małej wiary. I'm the same one who's telling you that I'm going to be raised from the dead. Don't be so the, the, the same thing to ja jestem tym samym, który powiedział ci, że ja będę powstanę ze zmartwychwstwiem. I to samo stało się, przydarzyło się słudze i had a very tough choice in that moment. On miał bardzo trudny wybór do podjęcia. How many of you have had tough choices in your life? jak wielu z was ma bardzo trudne decyzje do podjęcia a kto miał kiedykolwiek trudną decyzję w życiu on, do podjęcia podnieście ręce może chcesz powiedzieć no wiesz, tego faceta który obok mnie siedzi z nim się wyjść za niego to była trudna decyzja hello hello Ale w tym momencie, up, kiedy mógł już się poddać, he to go the again. on postanowił iść, wyjść he na górę jeszcze raz. Wyszedł back, wysoko, przyszedł z powrotem. Imagine, at this point I wyobraźcie sobie, że w tym momencie już jest całkowicie wyczerpany. Był bardzo, bardzo zmęczony. Przychodzi. And he comes excited. Ale przychodzi podekscytowany. And he says i mówi. I see something. Widzę coś. And Elijah goes, What? What did you see? Eliasz mówi, co? Co? Co, co zobaczyłem? I see the cloud the size of a man's hand. Ja widziałem chmurę wielkości ludzkiej pięści. And in that moment I wtedy Eliasz się podnosi i woła, mówi, słuchajcie, szybko się zabieramy, bo nadchodzi niesamowita burza. If you were part of a larger staff, you would have thought he was crazy. He was crazy. <laughs> he had lost his mind. What in the world? You're, you're saying a, a torrential rain is coming and, and we, we can only see the, the, the smallest cloud in the sky. Ty mówisz, że będzie jakaś potential na ulewa, a przecież my tylko widzimy malutką chmurkę wielkości pięści na, na, na niebie. Ale to wymagało wiele wiary. Number three, Nam, numer trzy. Faith activates miracles. To wiara aktywuje cuda. And number four, na, i, po, I po czwarte. When you receive the word. Kiedy otrzymujesz słowo, kiedy ty oczymujesz słowo, to nie nie po nie nie po prostu tylko sobie siedzieć i myśleć, no dobra, no to będę czekał, aż ten deszcz nadejdzie. Up, ale wstaniesz, and you're going to celebrate and you're going to do, you're going to act according to your faith, you're going to walk by faith. Ale Ty wstaniesz i zaczniesz działać i zaczniesz uh, działać zgodnie z Twoją wiarą w to, co się ma stać. Jak wielu z Was wierzy, że Bóg Jezus się może uzdrowić? Że Jezus może być uwielbiony w Twoim życiu dzisiaj. Jak wielu z Was wierzy, że Jezus może uczynić cud w Twojej rodzinie. Nawet jeśli widzisz tylko taką maciupęką chmurkę na niebie. To jest początek. That is a sign. To jest sygnał. I ten znak oznacza, że Ty będziesz doświadczał, oglądał deszczu. I see, I hear the sound of rain. Ja słyszę dźwięk deszczu. Ja słyszę dźwięk y, y, zaopatrzenia, y, pomyślności, błogosławieństwa do you believe it? Because you got to believe this. I hear the sound of rain. Tell your neighbor next to you with a Colgate smile, I hear the sound of rain. I hear the sound of rain. I hear the sound of rain. A, a rain, rain of revival. Dźwięk przebudzenia. Dźwięk transformacji A of reformation. przebudzenia. A rain of, a, a rain of, a rain e of healings and miracles. Deszcz, przebudzenia. A rain of blessings. deszczu błogosławieństwa, Coming to your life, które przychodzi do twojego życia. Do you believe Czy temu wierzysz? Czy to wierzysz? Zamknij oczy And just raise your hands now. i pod, podnieś Twoje ręce teraz. God for your i uwierz Bogu, I że otrzymasz i od Niego ten cud. I Jesus, we love you. Jezu, my Cię kochamy we trust you. i my Tobie ufamy And desperate for you. i my jesteśmy zdesperowani Czekając na Twoje przyjście. I my wiemy, że Ty masz dla nas cud. Na, dla nas. Bo jesteś dobrym Bogiem. Bo Ty jesteś dobrym, dobrym Bogiem. I kochamy. Kochamy. Ja teraz poproszę zespół uwielbiający, żeby przyszli And we're going see God moving tonight. to see God moving tonight? Are you ready to see God moving in your life tonight? Are you ready to see God moving in your life tonight? Are you ready to see God your tonight? Are God tonight? Why don't we all stand up now? And just raise your hands ręce i poproś teraz Pana, żeby Cię uzdrowił. Poproś Pana, żeby teraz przyszedł i napełnił Cię duchem. Ja słyszę dźwięk deszczu. Ja słyszę dźwięk deszczu, przy, które przychodzi do, do Twojego household. życia do Twojego domu, to your które przychodzi do Twojej rodziny. Ja słyszę dźwięk deszczu. God is going to do a in your body. Bóg uczyni cud w Twoim ciele. Is gonna Coś ponadnaturalnego się stanie dzisiaj. Holy Spirit, we welcome you. Duchu Święty, witamy Cię, zapraszamy you. Cię, kochamy Cię, you. kochamy Cię, kochamy Cię. Hmm. Czy możemy zaśpiewać tę bieźdź jeszcze raz?